Widzę rzepak, który tutaj wyciągnęliśmy właśnie z ziemi, ma dosyć taką grubą szyjkę i rolnicy mówili, że ta szyjka pojawia się już na jesieni. O tym rozmawiam z panem Januszem Narożnym z KWS-u. Panie Januszu, czy rzeczywiście jest tak jak rolnicy mi tutaj donieśli? Tak, no to jest cecha charakterystyczna dla tego rzepaku odmiany hybry Rock. Przed zimą, przed zimowaniem o 15-20% wykształca grubszą szyjkę korzeniową niż inne odmiany. W jakim celu? No to zwiększa jego zimotrwałość. W razie nieszczęścia z tych bocznych pączków, które tutaj się znajdują, potrafi jeszcze zregenerować się i na wiosnę odbić nowy pęd. Odbić nowe pędy i, i z powodzeniem wydać porządny, porządny plon w badaniach coboru z 15 lokalizacji w ubiegłym roku ponad 5,7 ton. Ta odmiana tego hybryroka. Jest to F1, czyli heterozyjna odmiana. Drugą taką ważną cechą jest to, że jak wszystkie heterozje szybko rośnie na jesień, czyli troszkę można się wyopóźniać. Na wiosnę też ma dobry start. No tutaj na Poletku jesteśmy w Jarosławcu, gdzie są wypielęgnowane na bardzo dobrej glebie, wyglądają bardzo dobrze, rolnicy mówią, że generalnie takich nie mają jak tutaj. Nie? No tak, ale od pamiętnego roku 2012, gdy zima dała nam popalić, to jednak ostatnio mamy zimy takie bardzo słabe. Właściwie w ogóle nie mamy zim. Usypia to czujność rolników. tak? Wszyscy już zapomnieli właśnie o tym bardzo strasznym okresie i nikt za bardzo dzisiaj nie dobiera odmian bardzo mrozoodpornych, aż się znowu prawdopodobnie coś stanie. tak? Wszyscy zapomnieli, że, że może przy zima bez śniegu 30 stopni, kilka dni i wtedy wszystkie plantacje są przeczebione. Rolnicy pytają o kiłoodporność, czyli odmiany tam, gdzie jest intensywna produkcja rzepaku, się pojawia kiłap. My akurat w doborze nie mamy, ale no z tym jest problem. No, mówi się, że są odmiany kiłoodporne, one nie są w 100% kiłoodporne. One tam mają pewną tolerancję, ale, ale tak to wygląda. Nie? No i drugim zagrożeniem będą szkodniki i choroby, ale myślę, że dzięki takim firmom chemicznym, jak to sobie ludzie, to już dobrze radę zająć z tym. A susza? Susza nie jest aż takim zagrożeniem? W ozimych e, pszenicach i rzepakach może nie tak bardzo jak w Wiarych tak? W wiarych widać selekcję ogromną na polach. Jest taka strategia i rolnicy o tym wiedzą, że im wcześniej dojrzewające odmiany uciekają przed suszą, tak? czyli rzepaki wczesne, pszenice wcześniejsze, aby zminimalizować ten okres suszy i, i wtedy rośliny szybciej wy, wykształcają plon. Jest taka cecha i mamy takie odmiany, gdzie mówimy, że szybko rosną, uciekają przed suszą. Tak? No dzisiaj jest taki newralgiczny punkt napełnianie... Nasionek, czyli ta masa tysiąca nasion, się buduje. Ten ostatni deszcz, który tu był kilkanaście milimetrów, no podejrzewam, że tam paręset kilo doda znowu planowanie. No chociaż to dobre, bo u nas na Pomorzu to deszczu naprawdę nie było dłuższego czasu, więc rolnicy załamują troszeczkę ręce. No jest nierówno ten deszcz, ale jest taka strefa chyba zachodniej Polski, można powiedzieć, czy południowo-zachodniej Polski, gdzie jest zdecydowanie mniej tych opadów. No tu w Wielkopolsce no nie było, no tu jesteśmy w gospodarstwie, gdzie to jest druga, trzecia klasa. Tu nie, tu nie cierpi, tak jak gdzieś byśmy pojechali tam e, gdzieś kawałki, gdzie są piąta, szósta klasa, to takiego czegoś jak tutaj by nie było. Czyli reasumując prognozy na ten rok w sumie nie są takie znowu najgorsze, pomimo warunków, które nie były takie do końca normalne, w sensie i zima i, i bardzo sucha i zimna przede wszystkim wiosna. Ceny skupu nasion rzepaku troszkę idą do góry, bo jest mniej zasiane. I Te plony chyba nie będą i skupujący widzą, że może być mniej surowca, ale ceny zbóż i kukurydzy właściwie stoją z tendencją malejącą i to niepokoi rolników, że, że te plony chyba będą gdzieś dobre i nie wszyscy dobre ceny uzyskają i, i mogą po prostu nie uzyskać tyle z hektara, co, co, co by planowali. Nie?